Witamy Was na naszym kolejnym podcaście, blogkonsolowiec.pl. Tym razem mamy z nami um, dwóch gości. Um, przyszli oni do nas z zaprzyjaźnionego serwisu konsolowo.pl. Tak więc bardzo proszę o powitanie Paweł Lasecki i, Witam. i Marcin Madziarz. Witamy. Witamy. E, no i z tej strony oczywiście standardowo Filip Cholewczyński. I Tomasz Doktorski. Tak, tak więc panowie... Na początek idzie temat, który jest tematem dnia, tematem tygodnia, tematem miesiąca, a może nawet tematem roku, o ile Nitelgo nie, nie przyćmi. Czyli odpowiedź Microsoftu na polskie prośby, na, na prośby polskich graczy, czyli Xbox Live w Polsce. Tomku, powiedz pokrótce, jak, jak wygląda sprawa, i, i zacznij. Sprawa wygląda tak, może przypomnijmy najpierw o co chodzi w tej, w tej całej sprawie, o co się rozchodzi. Microsoft, a wszystko zaczęło się od akcji, a Microsoftu nie przedałem mnie kradnę, kiedy to Microsoft chciał przekonać graczy do tego, żeby nie, nie piracili swoich Xboxów. Wszystko było pięknie, tylko że w jednym filmiku pan Milski nie powiedział, że wszystko jest przez piratów, którzy piracom i przed, dlatego nie ma live'a. To się odbiło szerokim echem w internecie i powstała tak zwana kontrakcja, która po wielu, wielu, wielu wielu przygodach przerodziła się w Live. I cóż, później później Microsoft dał wszystkim graczom czas 30 dni na odpowiedź, bo się tłumaczył, że że muszą wysłać papiery i wszystkie postulaty do głównej siedziby Microsoftu. Odpowiedź przyszła, odpowiedź jest niedodowolęca, może ja tu przytoczę ją. Microsoft, a szczególny dział zajmujący się Xboxem 360 bardzo docenia pasję i zaangażowanie, jaką wykazują polscy użytkownicy naszych produktów, w tym usługi Xbox Live. Chcemy zapewnić, że rok 2010 będzie przełomowym rokiem dla naszej konsoli. Naszym celem jest zapewnienie polskiej społeczności graczy na Xbox 360 tak najlepszych i interaktywnych doświadczeń. W tej chwili finalizujemy plany związane z przyszłymi na działaniami na polskim rynku i zamierzamy je ogłosić na najbliższych targach E3 w, w czerwcu tego roku fan Xboxa 360. Już wkrótce mogą spodziewać się informacji o tym, jak zamierzają przejść rozrywkę związaną z Xboxem 360 w Polsce na inny, jeszcze lepszy poziom. I to jest cała odpowiedź Microsoftu na dwustronny celowy postulat chłopaków z Giant Live. I cóż, co wy ma to? Czy taka odpowiedź Was satysfakcjonuje? Z pewnością nie. Okej, do kolei. <śmiech> Proszę bardzo. Yy, Dobrze. Ja, tak na... No to Paweł może. <śmiech> Paweł, <śmiech> dawać, dawać. No dobra, no więc ja chciałem przede wszystkim powiedzieć, Microsoft to jest jedna w ogóle z najśmieszniejszych rzeczy, jakie w życiu czytałem. Zastanawiam się cały czas czymś wytatuować sobie tego na klacie, bo to jest tylko pięć zdań, a jest tak, tak brzemienne w treść, że naprawdę aż no, zachwyca to po prostu. Znaczy Szczerze mówiąc, poważnie, chodzi o to, że no, cała sprawa to oczywiście jest skandal. Znaczy skandal o tyle, że Microsoft uzmysłowił graczom, że tak naprawdę nic dla nich, nic dla nich nie znaczą. Nic za nich nie znaczymy my, użytkownicy polskiego Xboxa. I wyszło na to, że Microsoft przemyka oko na to, że Polska rejestruje się na Live'a, na fikcyjne adresy ze Stanów, z, z Wielkiej Brytanii. Płaci abonament za Xbox Live, płaci za punkty, za które kupuje dodatki, dodatkowe mapy i tak dalej. Natomiast nie, nie, nie chce, albo nie wiem, nie... Nie chcę, na, nie chcę odpowiedzieć konkretnie na pytanie, e, kiedy będzie ten live w Polsce. Strasznie wygląda zestawienie samej tej petycji, wysłanej przez We Live, e, zestawienie jej z odpowiedzią Microsoftu, bo rzeczywiście, tak jak, e, tak jak mówiliście, wygląda to tak, że e, organizatorzy We Want Live rozpisali się na dwie strony, byli bardzo konkretni, rzeczowi, bardzo oficjalni, e, a otrzymali pięć zdań, które należy wspomnieć. Właśnie o tym nie, o tym nie mówiliście chyba, że. E, Cała ta odpowiedź w ogóle sprawia wrażenie pisanej na kolanie w ciągu pięciu minut. I jest e, zarówno wersja polska, jak i wersja angielska zawiera bardzo dużo błędów takich gramatycznych wers przy wersji angielskiej i literówek przy wersji polskiej. E, no i rzeczywiście, no, po tych wszystkich obietnicach, które, które panowie z Microsoftu składali na ręce organizatorów We Want Life wychodzi na to, że no, po prostu traktowali nas totalnie niepoważnie. Także nie wiem, to może tyle ode mnie, jeśli chodzi o reakcję. A Marcin, co ty myślisz na ten temat? Znaczy się w większości zgadzam z Pawłem. Tak naprawdę yy, społeczność graczy w Polsce popełniła ten podstawowy błąd, że uznaliśmy się za partnera godnego takiej dużej firmy jak Microsoft, a oni nas za kogoś takiego nie uważają. Są udowodniają od wielu lat tak naprawdę i nie mamy co oczekiwać od nich innej odpowiedzi niż takiego tak naprawdę steku, nie bzdura, ale to jest właściwie bełko. To jest typowo polityczna wypowiedź, z której wynika, no nic z niej nie wynika, to jest tak naprawdę zapowiedź, że na E3 zapowiedziemy, zapowiedziemy kolejną zapowiedź, bo oni mówią nawet, po pierwsze nie mówią, że zapowiedzą cokolwiek, tylko że będą jakieś plany. Po drugie, nie wspominają. Nie, w tej odpowiedzi nie ma ani słowa o Xbox Live. Jest tam coś o jakiejś interaktywnej rozrywce, to może równie dobrze chodzić o Natala. To jest po prostu mydlenie oczu, to samo było. W, w poprzednich latach to samo było na Xbox Fun Day, też były obietnice, że wkrótce poznacie jakieś szczegóły i tych szczegółów nie ma. No i z jednej strony to jest właśnie takie traktowanie graczy, ale z drugiej też nie, nie, od początku nie mogliśmy oczekiwać, że poznamy konkretną odpowiedź, chociażby z tego prostego powodu, że ogłoszenie takiej akcji, jak wprowadzenie Xbox Live do nowego kraju, takiego jakim jest Polska. Po pierwsze wymaga jakiejś większej zorganizowanej akcji, czyli powie, powiedzmy targów E3. A po drugie to na pewno nie będzie tak, że danego dnia Xbox przestawi wajchę i w Polsce uruchomią się te usługi. Nie. Jeśli już to będą wprowadzali tą usługę do kilku państw z naszego bloku powiedzmy i tak no, naprawdę od początku nie mogliśmy niczego więcej odczekiwać. Dodatkowo sama forma tej odpowiedzi i fakt, że ona tak naprawdę była pod terminem, no bo bez przesady cała nasza kontrakcja We Won't Live przez kilka dni szykowała listy, żeby wyglądał on jak najbardziej profesjonalnie, żeby go przekazać do, do siedziby Microsoftu, żeby oni widzieli, że to jest zorganizowana akcja nie jakichś pseudograczy, tylko dorosłych ludzi, którzy kupują od nich produkt i oczekują jakości za to, z kolei Microsoftowi poważnej filmie, zatrudniającej tysiące ludzi na całym świecie, mające swoje oddziały w wielu krajach. 30 dni nie wystarczyło, żeby wystosować normalną odpowiedź. Dali nam ją po terminie. No i tak naprawdę trudno jest uwierzyć, że ona pochodzi od kogoś, kto ma cokolwiek do powiedzenia. To jest prawdopodobnie jakaś standardowa odpowiedź na wymagania. Możliwe, że jakiś praktykant masz tutaj, masz okazję się wykazać pierwszy raz jakieś oficjalne pismo, napisz coś od siebie przekażemy to dalej i tak to wyglądało. Moim zdaniem to jest idealny przykład braku profesjonalizmu i to, co powinni zrobić teraz gracze, to wziąć to pismo, pokazać je w mediach, także zagranicznych, z dopiskiem, że to jest oficjalne pismo z Microsoftu. Niech ludzie zobaczą, nawet nie to, jak oni traktują graczy, ale też właśnie to, jakie mają problemy z gramatyką. No niestety problemy z gramatyką mają straszne i to jest takie moje pytanie do was Czy kontrakcja popełniła błąd, że dawał Microsoftowi te 30 dni na, na odpowiedź? To znaczy mnie się wydaje, że Microsoft, znaczy kontrakcja popełniła i nie popełniła, bo to wygląda tak, że gdybyśmy gdybyśmy rzeczywiście mogli oczekiwać jakiejś konkretnej odpowiedzi typu, nawet typu live'a w Polsce nie będzie, ale z powodu szczególnie do typu, nie wiem, infrastruktura sieciowa jest zbyt kiepska, nie wiem, cokolwiek, też nie wierzę, żeby coś takiego miało miejsce w Polsce bez przesady, to wtedy rzeczywiście, no powiedzmy 30 dni, gdyby to przeszło przez te wszystkie szczeble do samej góry, aż do samego Balmera i w ogóle, to wtedy rzeczywiście można by założyć, że te 30 dni to jest taki termin w sam raz. Natomiast w na momencie, kiedy dostaliśmy odpowiedź, to po prostu śmiech się podniósł pusty na forach internetowych bo okazało się, że 30 dni Microsoftowi potrzeba, żeby napisać 5 zdań na krzyż. To tyle. A co inni uważają? Moim zdaniem to był właśnie bardzo dobry krok, bo pokazał jakby profesjonalizm z naszej strony, 30 dni, to jest ustawowa, ustawowy termin na odpowiedź w wielu urzędach. I w ten sposób też został potraktowany Microsoft, jakby im powiedzieć, że dobra, zadajmy wam takie pytanie bez określonego terminu, to wtedy moglibyśmy czekać w nieskończoność, a oni mogliby ciągle odpowiadać, no dobra, tyle czasu jeszcze nam potrzeba, jeszcze odpowiem wam za tydzień, za tydzień mogliby to przekładać, niby z tego nie wynikło. z tego, co pamiętam, to chyba sam Microsoft zaproponował, że będzie przekazywał, przekazywał to wyżej. Nawet nie pamiętam, czy to nie ktoś z Microsoftu Polsów,ka zaproponował te 30 dni, powiedział, że w takim czasie nasi ludzie dostaną odpowiedź. Cóż, wyszło jak wyszło. Okazało się, że polscy gracze prezentują większy profesjonalizm niż gigant z Redmond. Przynajmniej te 30 dni właśnie udowodniły to, że podeszliśmy do tego poważnie, oni nie. A Filip, co ty myślisz, bo tak siedziś cicho? <grych> nie, nie, ja, ja słucham, dlatego że chłopcy tutaj bardzo ładnie powiedzieli. Jeżeli chodzi o mnie, to uważam, że Microsoft sobie zrobił jedne wielkie jaja. Mają nas gdzieś, nie liczą się z nami. Tak więc tak jak do tej pory walczyłem cały czas z piractwem i, i starałem się wśród znajomych szerzyć taką... Um, taką opinię, że żeby jednak nie przerabiać swoich konsoli, tak teraz bym nawet y, mógł wszystkich namawiać do tego, żeby przerabiać Xboxy, bo jeżeli oni sobie z nas takie jej robią, to czemu mamy im w ogóle płacić za to? Skoro oficjalnie nawet nie możemy grać jako Polacy y, y, przez sieć. Tak więc uważam, że no, to jest jeden wielki żart y, ze strony Microsoftu i no i szkoda mi jest tylko, że, że, że w ten sposób nas potraktowali. Tutaj oczywiście można powiedzieć i tutaj oczywiście skłaniamy się w stronę Sony, że, że Sony zawsze można się dogadać, a Microsoft, jak widać, daje plamę po całości. Myślę, że tu nie ma co porównać, bo teraz rozmawiamy o Microsoftcie i właśnie mnie najbardziej boli to, że oni tak, a wszystkich zwodzą od, od, od, od ostatniej premiery Xboxa jeszcze przed premierą, a wszyscy mówili, że ten live będzie w Polsce i do dzisiaj wszyscy zwodzą, że będzie w przyszłym roku, czekajcie, czekajcie. A go, a go ciągle nie ma. Normalnie to jest, a to jest śmieszne, i już rozumiem, gdyby od, przyszła odpowiedź: Słuchajcie, nie będzie live a w, a w tej generacji Cholonso, przepraszamy was bardzo, ale ten, i, w, i myślę, że wtedy żadnego dymu by nie było, wszyscy by to a, a, a zrozumieli i nikt by się nie, a się nie rzucał. A tak to. A, a to jest po prostu śmieszne, co oni zrobili i, i nie mam słów. Jeszcze takie pytanie no, myślę, teraz. Wiem, mm że -hmm. no, mów, mów. w tej chwili stanę sta na chwilę w obronie Microsoftu, bo po pierwsze po pierwsza sprawa, że nie uważam, żeby to było tak, że oni mają napisane sobie na kartce dobra w Polsce, nie w tej generacji konsol, nie wprowadzamy live'a. Oni prawdopodobnie cały czas w jakiś sposób monitorują nasz rynek, patrzą, jakie, są, jakie spływają dane i nie wykluczone, że w każdej chwili, no może być w każdej chwili, ale w ciągu najbliższych paru miesięcy może zapłacić decyzja o tym live'ie, natomiast w tej chwili tej decyzji absolutnie nie ma. I zgadzam się, że niesprawiedliwie jest to, że, nie, że nie, nie, nie podadzą, dlaczego tego nie ma, nie podadzą, jakie wymagania zmaga, jakie muszą być spełnione, żeby móc tego live'a wprowadzić, żeby on się opłacał i im, i nam. Natomiast takie założenie, że powinnam powiedzieć, że nie zamierzają tego wprowadzić, moim zdaniem jest błędne, ponieważ czegoś takiego nie ma. Natomiast druga sprawa odnośnie kupowania piratów. Trochę, trochę Cię rozumiem, trochę się z Tobą zgadzam, jednak Kwestia jest taka, że większość pieniędzy ze sprzedaży gier nie trafia do Microsoftu, tylko trafia do producentów gier. Dlatego rozwiązaniem nie powinno być wcale piracenie Xboxa, tylko przesiadka na PlayStation 3, kupowanie multiplatformowych gier w wydaniu na PlayStation 3. No i wtedy wszyscy będą zadowoleni poza tymi, którzy na to nie zasługują, czyli Microsoftem. No tak, ale wyobraź sobie teraz, że człowiek, który ma Xboxa od powiedzmy 2-3 lat co najmniej. Ma tych punktów uzbieranych, nie wiem, 10 tysięcy, ma wielkiego wirtualnego penisa, jak to się mówi. I no nie wyobrażam sobie tych ludzi, żeby oni nagle zaczęli sprzedawać swoje Xboxy, tak po prostu rozstawać się z live'em, przest, przestaliby płacić za abonament i przestaliby grać przez, przez live'a i przesiadaliby się na PlayStation 3. No nie wyobrażam sobie tego, chociażby z racji tego, że PlayStation 3 jako... Platforma player jest znacznie słabsza niż Xbox. Chociażby dlatego, że nie ma możliwości rozmów przez Bluetooth, przez headseta, niezależnie od gry. Także, no nie wiem, no wydaje mi się, że to jest nierealne. A mnie w ogóle ciekawi, czy osoby, które właśnie posiadają tych punktów dużo tego gamescora, czy by się przesiadły na polski live? Bo jak mi się wydaje, nie będzie możliwości, żeby jakoś to konto przetransportować. No Musi być tak. taka możliwość. Przecież ludzie mogą się na przykład przeprowadzić i chcieć zarejestrować sobie Xboxa na nowy kraj, więc moim zdaniem brak takiej czegoś takiego jest bez sensu. Nawet jeśli w tej chwili nie ma takiej usługi, nie wiem, nie orientuję się, nie próbowałem się przeprowadzać na Xbox Live'ie, to coś takiego można bez większych problemów wprowadzić. I tutaj jednak pojawia się pomysł, znaczy pomysł, właściwie nawiązanie do niedawno ogłoszonej informacji o tym, że zostaną odłączone serwery od pierwszego Xboxa. Ma wzbogacić usługę Xbox Live, ponieważ zejdą ograniczenia wprowadzone jeszcze w tamtej konsoli, m.in. lista znajomych, która ma limit 100 osób, takie były dopasowane do Halo. I obok tego można wprowadzić nową, nowe możliwości, takie jak chociażby możliwość przeprowadzki wirtualnej z jednego kraju do drugiego i w momencie, kiedy w Polsce kiedyś w przyszłości zostanie wprowadzony Xbox Live, no to się po prostu przeprowadzimy ze Stanów, z Wielkiej Brytanii, czy z nie wiadomo skąd, do nas. I wszystko będziemy mieli tak jak na zachodzie. Mrzonki może, ale kiedyś. Okej, okay, a jakie ja mam teraz ja was takie teraz pytanie, bo tutaj obserwuję forum pol, apoligami, gdzie jest całe centrum dowodzenia tej akcji. I czy nie wydaje wam się, że teraz już mi postów się w, a, a, pojawia w odpowiednim temacie, szałopat i zapomnieli wszyscy o tej akcji odpo, i odpowiedzi? To jest normalne, że jak pojawia się jakiś news, to ludzie go komentują, a po kilku dniach to jest przykrywane czymś innym. Jak ktoś ogląda serwisy informacyjne w telewizji, no to widzi o tym, że jak jednego dnia cała Polska się bulwersuje z powodu wypowiedzi jakiegoś polityka, czy z powodu jakiejś tragedii gdzieś nad morzem, czy w górach, czy gdziekolwiek, to po paru dniach nikt już o tym nie pamięta, pojawia się nowa informacja i jakieś tam echan na pewno pozostaną, chociażby ten licznik to był taki element, żeby Ludzie mieli co monitorować, ten temat nie zniknął z serwisu i coś z ale w momencie, kiedy licznik stanął, pojawiła się odpowiedź, nie wiadomo, co teraz będzie, czekamy na E3, no to ludzie nie mają się czym ekscytować, emocje opadły, skończyły się komentarze proste. Znaczy, na no, mnie się wydaje, że nie do końca tak jest, to znaczy faktycznie w momencie, kiedy Microsoft odpowiedział tak, jak odpowiedział na tą petycję, to ludzie oczywiście wszyscy się rzucili i wieszali psy na Microsoftcie. powiedzmy sobie szczerze, ale znaczy teraz cały czas się pojawiają posty na forum poligami, ale to są już posty bardziej z pomysłami, co z tym dalej robić. Pomysły są różne. Niektórzy nawet właśnie rzucają temat w rodzaju przerabiajcie Xboxy, piratujcie i grajcie tylko, płacicie tylko za Live ewentualnie. No i no nie wiem, no mnie się wydaje, że to nie jest do końca dobra, dobra metoda nad tym. Znaczy wiem, że no, gdyby ludzie zaczęli kupować gry na rynku wtórnym, tylko używane na Allegro na przykład, to zdecydowanie byłoby lepiej i Microsoft na pewno na pewno bardziej by to odczuł niż piratowanie, bo tak jak, tak jak to jest zresztą zauważył, Microsoftowi w sumie do pewnego stopnia na rękę jest to, że konsole są piratowane, bo zawsze kiedy zablokują komuś sprzęt, zbanują konsolę na live. Ale ten ktoś powinien, znaczy właściwie w większości przypadków kupuje sobie nowy sprzęt, który to jest, no wiadomo, znacznie większy zarobek dla Microsoftu niż jakieś tam gry. No bez przesady na sprzęcie fakt Microsoft zarabia, ale to nie są takie kosmiczne pieniądze. Przecież oni najwięcej zarabiają jednak na usługach. No pamiętajmy, że to niedawna PlayStation 3 było niedochodowe, więc sam sprzęt to nie jest rzecz, na której firma tak najmocniej zarabia. Natomiast jeśli chodzi o samo piracenie, no to. Pamiętam, że kiedyś bodajże jeszcze przy PlayStation 2, było chyba coś takiego, że sprzedaż ostro poszła w górę w momencie, kiedy pojawiły się przeróbki. I takiego na pewno w jakiś sposób wpływa na sprzedaż konsolu, chociażby na takim rynku jak Polski, gdzie u nas jednak piractwo ma duży wpływ na. Może inaczej ma duży, zajmuje duży procent gier i tak dalej, ale nie szukałbym w tym jakby głównego powodu. Ja to też myślę, że to. Że Microsoft, że Microsoft tak przymyka trochę oko na to piractwo i y, kara za piractwo, za piractwo sprowadza się tylko do tego, że grupują ci konsolę, a nie konto na live'ie, y, to też sprawia, że klienci przyzwyczajają się do marki. Nawet też myślę, że dlatego też piractwo do pewnego stopnia jest Microsoftowi na rękę. Bo rzeczywiście, jeżeli ktoś y, nawet ma, ma w domu konsolę, która jest przerobiona, ściąga sobie gry z internetu i ma tych gier powiedzmy 30 miesięcznie, to zawsze, zawsze łatwiej mu będzie potem rozważyć zakup następnej konsoli Microsoftu niż brać się za konkurencję Prawy Konkurencję, jak wiadomo no na razie spira co ona nie jest mhm, ale tu trochę odchodzimy już od, od tematu live'a ja myślę do was takie pytanie skoro Microsoft Polska nic nie może, nic nie może robić ma związane ręce i o wszystko musi się pytać centralnie, no to, no to po co ten dział istnieje po co on, on, on funkcjonuje i po co tam ludzie siedzą i, i, i biorą za, za swoją pracę a, a ciężkie pieniądze Filip? Żeby zdawać raporty. A Filip, co ty o tym myślisz? Filip. Znaczy Powiem szczerze, że generalnie ciężko mi jest powiedzieć cokolwiek na temat um, Microsoftu, Polska i, i ich pracy, dlatego że rzeczywiście jeżeli sobie siedzą i nic nie robią, czy też jak, jak tutaj e, e, słyszę mówicie, że, że raporty składają, no to z drugiej strony, kurczę, jeżeli stworzyli taki dział, to być może były plany, żeby wprowadzić tego Xbox Live. Może jakoś coś po drodze nie poszło, może e, jakoś w statystykach nieco spadliśmy, jeżeli chodzi o sprzedaż konsol. E, a być może z, ty, z tym pijaceniem też e, trochę wyszliśmy na głowę Microsoftowi, ale nie wydaje mi się, żebyśmy byli takim rynkiem, żeby, żeby jakoś ich, ich to nawet zadrapało. E, tak więc, no, no ja się nie czepiam jakby osób, które pracują tam, bo, bo jeżeli zarabiają pieniądze, no to okej, okay, mam nadzieję, że coś tam, coś tam robią, tylko nie robią nic dla nas graczy z tego wynika. I wydaje mi się, że tutaj w, w, w tej sprawie em, gracze powinni, chyba Paweł o tym powiedział, e, powinni w, do mediów pójść, e, wyjść i wyjść z tym na światło dzienne, powiedzieć jak to wygląda i żeby wszyscy o tym usłyszeli. Mimo iż część pewnie osób nie będzie wiedziała, czym jest Xbox Live, czym jest Xbox i o co w ogóle chodzi, to mimo wszystko może trafi to dalej do wydawców. Może wydawcy gier jakoś zlitują się nad polskimi graczami. Może będziemy w jakiś sposób ich obchodzić. Oj, A... wątpię, wiesz, wątpię, czy tak będzie, czy, czy polscy gracze, czy Polska będzie obchodziła wielkich wydawców, wielkie firmy. Znaczy wiesz, wydaje mi się, że skoro e, mamy taką firmę jak Techland, która tworzy gry, skoro wyszła gra Call of Juarez, e, gdzie w każdym serwisie, w którym e, nie klikniesz na początku ci powiedzą Polish Game, to, to wydaje mi się, że no, chyba jednak o nas słyszeli, coś tam, coś tam gdzieś ka każdemu biło się o uszy. A co jest jeszcze śmieszne, nie wiem, czy, to, czy taka sytuacja jeszcze ma miejsce, bo posłyszałem, że spolszczenie do właśnie kala w Ahuala z, z Xbox Live jako w formie Pacza. To jest prawda? Hmm. Orientujecie się, czy nie? Bo to, albo takie pogłoski słyszałem. Coś takie, nowego, nie takie plotki, takie właśnie takie nie. plotki słyszałem, nie wiem, czy to jest prawda. Ja że szczerze mówiąc nie grałem w call of Juarez tego nowego, ale jeżeli to prawda, to faktycznie to, to kuriozum jakieś. No właśnie, a to by było normalnie evenement. Ja też o tym słyszałem, ale musimy sobie zdać sprawę, że nie robił, że ta firma nie była zrobiona typowo na rynek polski, ponieważ rynek polski, zwłaszcza rynek. Konsolowy, ale też nie tylko w tym wypadku, to nie jest tak chłonny rynek, żeby zrobić na niego dużą produkcję, żeby się sprzedać tak naprawdę, no chociażby same realia westernowe, to było w jakiś sposób kierowane na rynek amerykański, więc to musiało być jakby zdomyślnie robione w języku angielskim, natomiast bardzo często jest tak, że producent nie zajmuje się dystrybucją i jeśli ta gra w jakiś sposób wróciła do nas, no to no wróciła po angielsku, trzeba ściągać patcha po polsku, więc. No ale to chodzi właśnie, tak, Marcin, no o to. Że... To macie, no to chodzi właśnie, że pacza nie było, grała po angielsku, a żeby ściągnąć patcha, trzeba się. z Xbox Live, którego nie ma w Polsce. To właśnie o to chodzi. Hmm. No to by było typowe zagranie Microsoftu. Taka totalny brak logiki w ogóle. Znaczy, mnie się wydaje w ogóle, że jeżeli chodzi o drogę, którą powinna wybrać We Live, cała akcja. Co dalej robić z tym co, z tym, co Microsoft nam zrobił, to ja myślę, że to jest jedyny sposób, to jest po prostu jakiś Urząd Ochrony Konsumentów, czy tam Parlament Europejski. Po prostu ktoś musi odgórnie na Microsoftowi, albo nie wiem, albo jakąś karę bardzo wysoką za to, że e, traktuje nas gorzej niż pozostałe kraje Unii Europejskiej, albo, e, albo po prostu wymóc na nich wprowadzenie tego live'a. Muszę takie odwoływanie. Takie odwoływanie się do wyższych instytucji unijnych nie ma dużego sensu, bo podobna sprawa była w przypadku iTunesów i Apple'a, ale oni po prostu odpowiedzieli, że im się to jakby nie opłaca, nie mogą tego wprowadzić w ten sam sposób w każdym kraju europejskim z tej prostej przyczyny, że w każdym jest trochę inne prawo dotyczące chociażby ochrony. I na prawo konsumenckie dotyczące jakby praw autorskich, I ma, co będzie się bronił podobnie. I w tym momencie takie odwołanie się zbyt wiele nie da. Czyli ja troszkę... możemy wymóć, no? Nie no, mi się wydaje, że to jest trochę inny świat, bo Aituncy to jednak głównie muzyka. muzyka mhm. Oczywiście jest problem w wytwórnie, w każdym kraju trochę inne prawo, chociażby to nasze sławne możesz wykonać kopię na własny użytek. Ale jeśli chodzi o Microsoft, to nie sądzę, że były aż takie przeszkody prawne. Myślę, że to jest po prostu kwestia jakiegoś, jakiegoś planu, który Microsoft ma gdzieś tam u siebie w głównej centrali i nie dzieli się z nikim. Jak to może jak to wyglądać? Przy Jasne, ale po prostu powstał precedens. I w tym wypadku Microsoft się będzie odwoływał, że skoro Apple tak może, to dlaczego nie my? I dalej już nie będzie takiego tłumaczenia, że no dobra, że to jest za X, a tutaj nie ma takiej sprawy. Powstał precedens i... Po prostu prawo unijne jeszcze nie ma takiej siły, żeby cokolwiek wymóc na takim gigancie, w amerykańskim. Czy z tego, co wiem, to chłopaki właśnie mają, mają w, a wszystko w tą stronę, w, a, a potoczyć sytuację, żeby to właśnie dotarło do, do wyższych szczebli. I w sumie dobrze, bo im więcej się osób do, o tym dowie, to tym więcej może być jakiś odzew i coś się stanie, bo, bo na naszym rynku chyba nic nie, nie zdziała. Musi to wyjść poza Polskę, żeby, żeby, żeby coś z tego wyszło. Tak mi się przynajmniej a wydaje. My próbowaliśmy i nam się nie udało. Dostaliśmy pięć zdań. I to wszystko. Takie pytanie Ale jeszcze... Ale może następna generacja konsol nam przyniesie. No właśnie, mam takie I... do Was teraz pytanie, czy myślicie, że, że na trzy ogłoszą tego live'a? Czy to chodziło o Natala, że ta inna inny poziom rozgrywki, czy. Co myślicie? Nie, nie nie sądzę, nie sądzę. To znaczy było tak, że Microsoft słowa live użył tylko we wstępie tej swojej sławnej odpowiedzi, a później już tylko mówił o jakimś nowym wymiarze gry, wyższym poziomie doznań płynących z gry. Myślę, że to chodzi tylko i wyłącznie o Natala. Znaczy wiadomo, że chodziło też o to, żeby nas troszkę ugłaskać, żeby nie było tak, że ludzie będą mówić no dobra, co z naszym live'em, co z naszym live'em, bo jakoś tam uśpiło, uśpiło czujność, w sensie e, jakoś tam ich ugłaskało ale no, tak mi się wydaje, że to chodziło tylko o Natala. Na pewno chodziło na o Natala. Powiedzmy sobie szczerze, Microsoft tego... Na razie nie ogłosi, bo oni sami jeszcze nie są pewni, kiedy to wprowadzą, jeśli w ogóle to wprowadzą. Rynek polski jest jeszcze dość specyficzny. U nas jest duży nacisk. Wciąż jest przewaga rynku, zdaje się, decetowego nad konsolowymi. Dopóki to się nie zmieni, dopóki konsole nie zaczną się sprzedawać w większych ilościach, dopóki nie wzrośnie świadomość ludzi, no to Microsoft nie ma sensu inwestować, no bo zdaje sobie też sprawę z tego, co, o czym wspominaliśmy wcześniej, że nawet jeśli uderzymy ze sprawą do mediów, jeśli zostanie to ogłoszone w serwisie tvn o godzinie 19:00. to większość ludzi po prostu o tym po chwili zapomni, ich to nie interesuje, dopóki jakiś nie zmienił nas rynek. Możemy zapomnieć. No dokładnie, czyli na e 3 a gdyby ogłosili na e 3 że będzie live, to znowu poczekajcie pół roku do, do gwiazdki. I wtedy znowu będziemy czekać. A co myślicie o Xbox Funday, jeśli na e 3 nic się nie, nie, nie wydarzy? A będziecie bojkotować? Wiedziecie? ja w ogóle na Xbox Funday w ogóle nie byłem do tej pory i nie wybieram się w najbliższym czasie. No myślę, że większość graczy też tak postąpi, no bo w zasadzie no, przynajmniej ci domi gracze, ci, którzy uczestniczyli w jakiś sposób akcji, obserwowali ją, nie wiedzą, jak to się skończyło. No nie wiem, wydaje mi się, że Microsoft teraz to już w ogóle będzie przy okazji ciekawy jestem, jak ten Funday będzie wyglądał, bo możliwe, że Microsoft będzie próbował jakoś ściągnąć większą liczbę osób, jakoś dotrzeć do tych, którzy powiedzieli przy okazji, w ciągu ostatniego tygodnia powiedzieli nie, nie jadę na żaden FanDay i nie kupuję w ogóle następnego Xboxa. Po tym, jak ten mi padnie. No, ciekaw jestem, jak, jak to rozwiążą, bo wydaje mi się, że będzie frekwencja znacznie mniejsza niż była na, na poprzednim fundaju. No, ostatnio było około 800 tys. osób, więc naprawdę było sporo, było całkiem fajnie. Ja, ja byłem i bardzo, bardzo sympatycznie, ale pan Minski, tak samo na konferencji, na pytanie o live po prostu już dostała białej gorączki, powiedział, poczekajcie jeszcze chwilę, już dajcie nam, nam czas do końca września i jak wiemy, do końca września nic się nie, nie wydarzyło. Ciekawe, co będzie w tym roku. No ja uważam, że w tym roku e, przyjadą gracze. Być może właśnie tak jak, tak jak mówicie, nie przyjedzie tylu graczy e, i to było w zeszłym roku, ale wydaje mi się, że na pewno przyjadą manifestacje i na pewno ktoś zacznie krzyczeć, że chcemy live'a no. i, i że robicie sobie z nas jaja. Tylko, że oczywiście sprawa wygląda tak, jak, jak to wszystko zostanie odebrane i no i w jaki sposób podejdzie do tego sam Microsoft, czy po prostu weźmie ochroniarzy i wyrzucicie ich stąd, czy powie, poczekajcie jeszcze, za rok wam powiemy, a w przyszłym roku na przykład powiedzą, że nowa konsola już niedługo. Więc no naprawdę, nie wiem. Wielka, nie wiadomo. No właśnie. Live to jedna wielka nie wiadomo, live w Polsce. No zobaczymy. Ja, ja osobiście nie wierzę, żeby w tej generacji był Polski Lifehavy? No, raczej nie. To zależy, ile ta generacja jeszcze potrwa. Są różne, statysty różne, różne po prostu oczekiwania, bo tak naprawdę, jeśli patrząc po poprzednich generacjach, ta się powinna powoli kończyć. Ale wygląda na to, że chcą przedłużyć jej życie poprzez zabawki ruchowe typu ARK czy NATAL. Możliwe, że jednak jeszcze nam się uda, ale tylko pod warunkiem, że ta generacja będzie trwała dłużej, niż nam się wydaje. Filip, co na ten temat myślisz? No ja myślę, że wydaje mi się, że jednak nie pozbywa zbyt długo ta generacja. Już tam Nintendo zaczyna coś, coś ćwierkać o, o nowej swojej super konsoli w hd Um, już, już pierwsze pogłoski o, o jakimś tam PlayStation 4, tylko na razie się trzymają PlayStation 3. Filip, fan ty że fanboyu, to... Filip, ty fanboyu. <śmiech> o Xbox Live, a nie o PlayStation. Nie, nie, nie, nie, czy czy nie, będzie nie, na tej nie. generacji? <śmiech> uh, nie, jeżeli chodzi o Xbox Live, to wydaje mi się, że dopiero w następnej generacji konsol Teraz na pewno nie mamy na co liczyć. No okej, okay, no to myślę, że to jest podsumowanie takie godne. Wszyscy nie wierzą, że będzie. No prawie wszyscy. <śmiech> Dobrze, tak więc e, skończyliśmy ten wątek, tak? Czy, czy ktoś chce coś dodać, czy nie? Czy przechodzimy dalej? Chyba tak. że to jest temat, że to to jest to temat rzeka, więc e, tak <głos> naprawdę skończyć teraz, niż zaczynać go ciągnąć przez ostatną godzinę. No dobra. Tak więc kończymy temat Xbox Live. E, czekamy oczywiście na wasze opinie i komentarze w tej sprawie. I przechodzimy teraz do drugiej. No już nieco mam nadzieję, e, przyjaźniejszej i, i nieco cieplejszej i podnoszącej na, na duchu e, kwestii, czyli gry, w które ostatnio graliśmy. Panowie, może zaczniemy tutaj od Pawła. W co ostatnio grałeś? Jakieś demka, jakieś no, gry? Tak, to znaczy ja ostatnio grałem, przede wszystkim udało mi się uruchomić wreszcie i ściągnąć, bo to strasznie kobylasta rzecz. God of War 3. Eee... Poza tym na, już przeszedłem już ostatnio Bioshocka 2, ale to wiem, że na Bioshocka już na wszystkie strony obgadaliście w poprzednich podcastach, więc już nie będziemy poruszać tego tematu. Grałem ja też w Bionetę na Xboxie. Tam jeszcze, a i Just JazzCore 2 też ja ostatnio na PlayStation 3. No i Just Cause 2. Just Cause 2. Hmm. To znaczy, do mnie się wydaje, że gra jest całkiem fajna, chociaż nie wiem, czy mi się wydaje, czy ja już po prostu nie mam tego takich gier, jeśli chodzi o obecną generację. Go. Najfajniej mi się grało w takie gry wtedy, kiedy było jeszcze GTA 2, i San Andreas na PlayStation 2. Teraz jakoś, nie wiem, może ta grafika jest zbyt szczegółowa, może zawsze efektów specjalnych, w każdym razie ja no jakoś nie jestem w stanie do tej gry się do końca przekonać. Chociaż, no nie wiem, no w grałem krótko i możliwe, że jeszcze dam szansę i rzeczywiście mniej Okej. No dobra, co ty uważasz na temat Just 2? Z tego, co wiem, też ostatnio sprawdziłeś. Dzisiaj przed podcastem, dosłownie 5 minut przed, sprawdziłem. Te 5 minut mi wystarczyło, żeby się przekonać, że ta gra jest fatalna. Już w początkowych scenkach przerwnikowych widać, że animacja zwalnia. Potem jest już tylko gorzej. <grych> jak jak kryjuję postacią, ona w ogóle biega, jakby nie była, nie wiem, a Pinokio? On chyba już biegał lepiej. Co mnie jeszcze rozwaliło, to nieskończona ilość spadochronu, gdy skaczemy z, z rampy. No i cóż, i na koniec jeszcze tylko wspomnę o fatalnej fizyce, gdzie na przykład jadąc sam, sam, samochodem walnąłem motor i motor mnie zepnął na skały. Powodzenia. Marcin, ty też miałeś okazję zagrać w Cause 2, czy nie? Nie, nie miałem okazji, ale... Tak naprawdę, przynajmniej te wady, które wymienił Tomek, mnie tak do końca nie odrzucają od tego tytułu. Z tego, po pierwsze dlatego, że to jest tytuł mocno arcade'owy, więc wymaganie ograniczonej ilości spadochronów czy tego typu rzeczy. To każdy, kto widział trailery, gdzie właściwie na każdym trailerze no, atrakcją są akcje z linką, gdzie się łączy samochód z jakąś wieżą. Samochód się wylega dookoła, wszystko wybucha. Nie możemy oczekiwać realizmu. Natomiast co do animacji, no to nie chcę wywoływać jakiejś fanbojowskiej wojny, ale już od jakiegoś czasu, chociażby świadkiem bajoneta, gdzie animacja gier z PlayStation 3 ma drobne problemy w porównaniu do gier z Xboxa i może w jakimś kolejnym patchu na konsolę Sony to rozwiążą, bo wydaje mi się, że chyba grałeś na PlayStation 3, tak? Mhm, tak, grają na PlayStation 3. To nie wiem, mam nadzieję, że może na Xboxie będzie lepiej i z czasem to poprawią na e, PlayStation 3, bo to zapowiadać po prostu ciekawie moim zdaniem taki arcade'owy sandbox, na pewno go sprawdzę ale jeszcze nie grałem właśnie się ściąga, on wyłączył na czas nagrywania podcastu a później zobaczymy a Filip? E, to tak ze swojej strony powiem tylko, że e, bardzo czekałem na ten tytuł nie jestem fanem jedynki, ale dwójka bardzo mi przypadła do gustu względem gameplayu i, i, i tego co pokazywali na trailerach bardzo się zawiodłem na demku 30 minut, które zaoferowali do grania no to jest wystarczyło mi na tyle, żeby, żeby samemu sobie odpowiedzieć na pytanie, czy tą grę kupić, czy nie tytuł jest arcade'owy i to prawda a wszędzie, na każdym trailerze można było widzieć haczyk, którym możemy się łapać dosłownie wszystkiego i ten haczyk e, jest dla mnie gwoździem do trumny tego tytułu. Dlatego, że ja sam byłem e, bardzo zdezorientowany i nie wiedziałem jak się poruszać z tym haczykiem. Próbowałem się złapać na przykład ściany i nagle przyciągałem do siebie kolesia. Oczywiście co najzabawniejsze, jak przeciągałem do siebie kolesia, to on na przykład leciał za mną 20 metrów, um, to tak a propos tej fizyki. Um, tragedia jest, jeżeli chodzi o jeżdżenie pojazdami, dlatego że możemy skakać na każdy pojazd, no i to rzeczywiście fajna sprawa jest. Jak wskaczymy komuś na maskę, to zauważyłem, że e, przeciwnicy wariują i zaczynają w kółko jeździć, bo nie wiedzą, co się dzieje. Um, w momencie, w którym oczywiście od razu zsiędziemy, to, to zaczynają do nas strzelać. Ale jeżeli chodzi o, o, o taką generalnie interakcję ze światem i już mniejsza o wrogów, którzy spawnują się w, w jakichś dziwnych okolicznościach, gdzieś przy jakimś drzewku, nagle mi się pojawiło pięciu kolesi, um, tak, tak wydaje mi się, że no nie ma czu... Czegoś tutaj takiego, że naprawdę mo możemy się poczuć, że żyjemy w tym świecie. Tak jak na przykład w Red Faction mogliśmy porozbalać wszystko wokół i, i, i poczuć ten klimat Marsa, tak jak w Liberty City mogliśmy, e, mogliśmy poczuć jakby pra prawdziwe miejskie życie. Tak tutaj nie ma czegoś takiego i wydaje mi się, że no niestety ten, ten mocno arcade'owy e, móg mógł być fajnym tytułem, ale niestety Just Cause 2... Takim chyba nie będzie, ile, tak mi się wydaje. Ile pograłeś w, w te ile cały ten Ile czas. Ca, nie, cały ten czas zagrałem, bo uznałem, że do samego końca, czyli te pół godziny, które mi dali, zagram i, i, i rozegram i, i sprawdzę na milion różnych sposobów. To znaczy jeździłem wszystkimi pojazdami, które tam były dostępne. Próbowałem wchodzić na wszystkie najwyższe zniesienia i skakać i tak dalej. i No niestety, to ja jesteś, w ogóle mnie To jest bo ja pograłem pięć minut i powiedziałem dojść. Tak. I, to nie nie dlatego, wiec, że, ja. i to nie dlatego, że, my, że mieliśmy nagrywać podcast, tylko po prostu ta jest a fatalna i już wyleciała a, a z mojego dysku no, no właśnie, e, tak więc jeżeli chodzi o, o kolejne gry może na, na dzień dzisiejszy, może coś lepszego e, Tomek, ty z tego co wiem, masz chyba jakieś demko na swojej konsoli, w, w które my nie graliśmy, co to jest? Jest to MotoGP 0910. No, jako że nie graliście, to będę się musiał teraz produkować trochę. Cóż, no ogólnie, gry, traktujące o wyścigach motocyklowych są fatalne. I tak jest też w tym, w tym przypadku niestety. Spodziewałem się czegoś innego. Bardziej nastawionego na symulację wyścigów, właśnie motocyklowych. Już od samego intra wiedziałem, że to będzie mała kiszka. Są po prostu urywki spuszczone z gry przy i muzyczka gra jakaś taka wesoła. I już wtedy widać, że grafika jest średnia, więc pomyślałem, no dobra, no, może taki tylko wstęp, może się będzie fajnie jeździło, ale nie. Dalej jest już, a w demie oddano nam trzy, trzy zawody. Championship, w którym mamy do dyspozycji motor o, o pojemności 125 cm3. I na nim w ogóle nie czuć uczucia prędkości. Jest po prostu fatalnie rozwiązany uczucie prędkości. Jeśli miałbym to do czegoś porównać, to jeździ się jak w GTA na Krosie. Nie wiem, czy jeździliście, ale jest, odczucia są podobne. Taki sam dźwięk silnika, taki bzzz i to śmiesznie wygląda, gdzie, gdzie początek jest fajny, że że widać, z oczu bohatera widać ten kask, jak, jak zakłada, jak, jak siada na, na, na, na, na, na motocykli, potem takie bzz, jak, jak na skuterku by jechał. I to jest w Championship. Ie. Później sprawdziłem typ park gdzie jest motor do dyspozycji 250 cm3. Tu już jest trochę lepiej z odczuciem pędu, ale też nie jest idealnie. I na koniec sprawdziłem Time Trial gdzie jest już motocykl MotoGP, czyli ta pojemność pełna i tutaj nie mam najmniejszych zastrzeżeń, jedzie się bardzo fajnie, ale nie tak fajnie jak samochodówkami. I tu mam właśnie takie zastrzeżenie, że o ile wszyscy na przykład o Fordzie 3 mówią, że jak, jak, jak grają w tą grę, to się czułem, jakby prowadzili prawdziwy samochód, tak ja po zagraniu w, w t w ogóle nie, nie czułem, że, że biorę udział w jakimś rajdzie, że na, że, że na, że, że na motorze jadę. Oddano to po prostu masakrycznie. Do, do wyboru jest w pięć motocykli, jedna trasa mm, i co tam jeszcze można powiedzieć o tej grze. Wypadki. Wypadki mnie zbulwersowały, bo wyglądają jak we wszystkich innych tytułach o motocyklach, czyli w, jedziemy, wjeżdżamy na kawałek piachu, motor się wywraca, i a motocyklista na plecach sunie kilka metrów, potem szybki restart i jedziemy dalej. Troszkę na, na motorze jeżdżę w a w prawdziwym życiu i tak uwierzcie mi to nie wygląda, już kilka skuczek miałem <grym> i naprawdę można się, o się poobijać. Więc, no, no, symulator to nie jest. Dobitnie to bo tak samo pokazuje muzyczka, która przegrywa jakieś chińskie techno. czy znaczy, no, nie chińskie przesadzam, ale, ale jest masakryczna. I cóż, no, jeśli miałbym podsumować, to na pewno tej gry nie kupię i się zawiodłem. Jeździ się fajnie, ale nie tak, żeby zainwestować. Arkadówka pełną gębą, model jazdy, naprawdę ciężko odzodować a motocykli tutaj się tak samo to nie udało. Nie wiem, czy się doczekamy, która dokładnie odwzoruje model jazdy motocykla. Na, na przykład, kiedy wychylamy gałkę, to motor kładzie się do określonego z góry kąta, a Ja bym chciał na przykład, żeby w pełnej symulacji było tak, że sami dobieramy ten kąt, że jak, jak za bardzo od, od, odchylimy tą gałkę, to motocyklista po prostu leży. A, tego czegoś, a takiego czegoś tutaj nie ma i dlatego wystawiam demię ocenę 2 na 6. A Marcin, Ty miałeś okazję pograć w jakieś fajne tytuły ostatnio? Jakiś może fajne demka, ciekawa? Coś fajnego. Coś fajnego. Ja ostatnio gram w same fajne gry, ale niekoniecznie takie, o których mogę tutaj opowiadać, zwłaszcza że po bardzo, bardzo długim czasie od premiery miałem okazję zagrać dopiero w Bioshoca pierwszego. To było jakieś dwa tygodnie temu. I tak mnie porwał, że od razu sięgnąłem po Bioshoca drugiego. Zdaję sobie sprawę, że w ostatnim podcaście poświęciliście tym czternom zbyt wiele czasu. Dlatego powiem tylko jedno. Ja gier FPS nie znoszę. Modern Warfare to jest dla mnie po prostu straszny tytuł. Nie grałem w nic dłużej od czasów pierwszego Unreal Tournamenta, to już było z 10 lat temu, natomiast Bioshock mnie porwał i tyle mogę powiedzieć, na, na, jeśli chodzi o te gry. Natomiast jeśli chodzi o inne tytuły, to miałem okazję pograć dość długo w Trime, egzotyczną platformówkę, która jest też na PlayStation 3. No i niedawno skończyłem Dante's Inferno, to tak a propos nadchodzącej premiery God of War no, no i jak? Jak Dante z Inferno? Podobało się czy nie? To znaczy, powiem tak: ja God of War, za Godoworem nie przepadałem. Miałem PlayStation 2, zdaję sobie sprawę, że God of War 1 i 2 to były tytuły, które wiele osób, jednym tchem, wymienia po prostu na pierwszym i drugim miejscu, jeśli chodzi o na najlepsze gry na ten sprzęt. Mnie God of War pierwszy znudził. Dante z Inferno nie zdążyło mnie znudzić, bo to jest wyjątkowo krótka gra. I mimo wszystko trochę, trochę przyjaźniejsza dla europejskiego gracza może nie europejskiego, ale polskiego gracza, bo jest w bliższym nam jakby uniwersum katolickim, a nie w, wśród bogów greckich. Propaguje Taka, wartości. Tak, tak, zmiotkowe wartości. <śmiech> okay. To jest oczywiście na podstawie książki, literatury wspaniałej. Dość, można powiedzieć, luźno trzyma się tej książki, ale tego poematu. Ale można znaleźć wspólne wątki. I taka ciekawostka chciałbym przytoczyć. Otóż mój znajomy, zadeklarowany Black Metal, człowiek, który po prostu na śniadanie bichimo cały dzień jakieś zespoły, których ja po prostu nie potrafiłbym już nazwy wymienić, w tyle, tyle obrazobójczych, po prostu opisów się bawią. On, on Dante z Inferno, tą grą żył od kilku miesięcy po prostu nie mógł się doczekać, kiedy się pojawi, ponieważ sam nie miał żadnej konsoli, to mnie męczył, że kiedy wyjdzie, to tylko wpadnie do mnie, jakoś za nim załatwimy i będzie grał, grał, grał, siedział u mnie przy konsoli i po prostu ciągle się mnie wypytywał, słuchaj, kiedy premiera, bo tam słyszałem, że coś przełożyli i tak dalej. Nadeszła premiera, w pierwszy weekend kupił kilka piw, przyszedł do mnie, zaczął grać, po trzech godzinach stwierdził, no fajna, ale już więcej nie przyszedł. Do, doszedł gdzieś do trzeciego kręgu piekła, no, bo ta gra to jest typowy hack and slash i nie powiem, że było jakoś bardzo zła w tym, co robi, ale nie potrafi na dłużej przyciągnąć do konsoli, nie jest trudna. Jeśli ktoś, jeśli ktoś jest właśnie miłośnikiem robienia achievementów, to jemu polecam, bo wystarczy grę jeden raz przejść z opisem albo dwa razy samemu i można w łatwy sposób zrobić tak zwanego calaka. No ale gra, nie, nie mogę w niej wskazać jakichś wad, może poza jakby na siłę y, propagowaniem y, antykatolickich wartości. Ja jestem, nie, nie, jestem, nie jestem jakimś zadeklarowanym katolikiem, ale momentami tam przesadzają. A niektóre, niektórzy prześlicy są tak, za, za, tak zaprojektowani, że ja po przejściu kręgów pożądania przez jakiś czas wolałem nie patrzeć na rozlegliżowane kobiety. W taki sposób są zaprojektowane tam. Ale znaczy. boskie! No Co to za gra? gra dzięki której zostaniesz impotentem. tak, tak. tak albo zostaniesz katolikiem, po prostu przekonasz ale... się, że tak źle jest w piekle, że zaczniesz wierzyć. Zmierasz... I widzisz, mam moc ta gra, ma moc. Tak, zdecydowanie powinien propagować na lekcjach religii w naszej za Achilice. <grym> tak, Zmierza... to Filipa pewnie uczysz się, jedna no wiadomo, że salak jest łatwy, więc na pewno będzie kupi, zaraz poleci do, do sklepu <grym> tak, kupi. Salak, jest, salak jest bardzo łatwy. Ja salaków nie zbieram, poświęciłem grze dużo czasu, ale z tysiąc punktów, bo grałem na Xbox 360, mam. No, co ja powiem? Jeśli ktoś jest miłośnikiem Hackenslash, no to może, może sobie zainwestować, bawić się i może wychodzące DLC w formie e, zabawy kooperacyjnej przedłuży żywotność tego tytułu, ale dla mnie jest gra trochę za prosta, trochę za krótka i trochę zbyt monotonna. Mimo wszystko jej nie polecam, jeśli nie jesteś jakimś zadoklarowanym miłośnikiem *slash*. No, tak więc e, mówiłeś o, o akurat roznegliżowanych kobietach, no to od razu przyszedł mi tytuł, o którym Paweł wspomniał, a w który ja też miałem okazję pograć e, i który też jest hack and czyli bajoneta. Paweł, e, jak ty zapatrujesz się na bajonetę? Podobała się, nie podobała? Bajonetę skończyłem no już jakiś czas temu, no i muszę powiedzieć, że ta gra mnie po prostu zachwyciła. To znaczy wygląda to tak, że to jest typowy slasher, wiadomo, żadnych, żadnego wymyślania prochu ani nic z tych rzeczy, po prostu jest normalny, spełnia wszystkie wymogi, jakie slasher powinien mieć. No może oprócz tego masz tam dodatkowo fajnych bajerów i spowalnianie czasu, ale przede wszystkim najważniejsze w nim jest to, że to jest taka stara, dobra, japońska szkoła robienia slasherów. Znaczy czuć, że odpowiedzialni są za niego też m.in. ludzie, którzy stworzyli pierwszego Devil May Cry. Bo teraz w ogóle wysypało nam trochę tych slasherów, zrobiło się tak i God of War 3 za moment będzie, i Dante Inferno, i jeszcze jest ten Darksiders, ten Wrath of War. No i wygląda to tak, że kurczę, no tutaj amerykańskie slashery i europejskie chyba też. To generalnie jest... No nie wiem, one do mnie nie trafiają, bo taki typowy bohater, tak jak Dante, albo ta, ten, ten, ten Wojna w tym, yy, tym Siders, to jest taki, nie wiem, no nie czuję tam postaci. To, to jest tak, że taki koleś rusza się jak wóz z, z węglem, jak to było w tym chłopaki nie płaczą. Yy, nie wiem, no Biometa to jest właśnie coś, co coś, czego mi brakowało. To jest to, co było w Devil May Cry pierwszym i trzecim. I przy okazji też z cudzackiem Ninja Gaiden. To znaczy, wszystkie te japo takie przegięcie, bieganie po ścianach, bieganie po wodzie, bieganie, nie wiem, po suficie nawet w się można biegać. Bossowie, którzy zajmują w ogóle nawet nie to, że cały ekran, tylko po prostu nie mieszczą się na ekranie. Widać na ekranie tylko jedno, jego jedną kończynę, którą tam walimy mieczem raz za razem. To jest po prostu wykręcona jest urocza, bo to, to jest gra, która właśnie nie ma, takiego, nie ma takiego ciężkiego, ponurego klimatu, jak te wszystkie slashery amerykańskie. God of War jest na jego najlepszym przykładem. No. Demku, zaraz jeszcze powiemy jak myślę, ale to właśnie God of War jest taki poważny, ciężki, brutalny i w ogóle, a bajoneta to jest coś co, nie wiem, ona jest taka leciutka. To wystarczy zobaczyć jak to wygląda. Na ekranie jest dużo kolorów, muzyczka w tle śliczna leci i bajoneta jest po prostu tą postacią tak przegiętą z tymi pistoletami zamontowanymi w obsadzach butów i z tymi skrzydełkami motyla, które wyrastają, żeby ona skacze gdzieś wyżej że to po prostu nie mogę się od tej gry oderwać i skończyłem ją naprawdę dosyć szybko, chociaż ona jest trudna. To jest gra taka też pod tym względem bardzo japońska. Mamy, y, jest poziom trudności dosyć wyśrubowany, zwłaszcza jeżeli ktoś chce zbierać dobre oceny za przejście każdego levelu, bo gra nas tam ocenia, to naprawdę trzeba się postarać i mieć, jak to się mówi, dobrego skilla. Także generalnie jestem, z gry, jestem bardzo zadowolony, uważam, że to jest Dobry zakup, polecam wszystkim, którzy tęsknią za starymi, dobrymi japońskimi slasherami. Oj, to teraz Dla. będzie wojna, bo Filipowi się ta gra nie podobała. <śmiech> no to już Tak, że bieram <śmiech> Filipa. Jeśli chodzi <śmiech> o, o slashery, to ja nie jestem naprawdę wielkim fanem. Pod Inferno musiałem kilka dni po prostu posiedzieć w ciszy, dlatego że ta, ta, ta gra bardzo mocno mnie wstrząsnęła. Um, miała niektóre takie sceny, na no, których tak nie, nie powinni mi pokazywać. Facet, który sobie zaszywa i, i, i robi sobie krzyż na klacie, to jednak nie jest coś, co chciałbym oglądać. Ale co sobie zaszywa? Nie, on sobie taką zrobił ranę dużą i... A, i myślałem, tak... że, to, że to o czym pomyślałem. Dobra, nieważne. Nie. <grym> <grym> <grym> dobra. A, a tak A propos już e, bajonety, to Gram się w ogóle nie spodobała, powiem szczerze. Nie jestem fanem e, japońskich gier, mimo już kilka tytułów, o czym zresztą Tomek już wie, mm, wzruszyło mnie i, i bardzo mi się podobało m.in. innymi kiedyś Kingdom Hearts na, na e, PlayStation 2, ale Bayonetta nie poruszyła mnie, nie podoba mi się postać, która, no, tak jak jest taką właśnie typową japońską postacią, czyli e, wielkie piersi, e, okularki, żeby wyglądała jak jak, jak uczennica, albo jak e, pani profesor, e, to uwielbiają Japończycy, no i oczywiście e, zgrabny mały tyłeczek, jej niebotycznie długie nogi, e, to, to zdecydowanie rzeczy, które mnie no, tak odrzucają, jeżeli chodzi o, o główną bohaterkę. Ja przepraszam, tyłeczek w ogóle nie jest mały, chciałem powiedzieć, ona jest właśnie typowo japońsko przegięta, to na przykład takie bujne, powiedziałbym, ale to nie o górze bajone, nie o obecnie, to jest, tylko o grze jako całości. Okej, okay. dobra. To, to, to, to, to, to, to może bioderka ma po prostu mniejsze. Ale tak już e, odrywając się od samej bajonety a, i przechodząc do meritum gry nie podoba mi się, dlatego że jest zbyt psychodeliczna. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi takie klimaty, gdzie, gdzie latają jakieś takie mm -hmm. dziwne stwory, które są aniołami a my gramy w jedźmu, która spruje do nich zgnatów, które ma właśnie umieszczone w nogach, to być może może wam przypaść ten, ten, ta, ta gra do gustu. Jedna rzecz, która bardzo mi się spodobała, to są rzeczy, które wychodzą te finishery, kiedy kombosy nam wyjdą, dlatego że na przykład czasami pojawia się, pojawia się trumna tam, która jest cała wypełniona kolcami, gdzie wrzucamy naszego nieszczęsnego wroga. I, to zadziwi i... to. Żelazno właśnie, żelazno nie dziękuję bardzo. I zatrzaskujemy. Ehm, ale, ale jeżeli chodzi o, o całość, to gra mi się nie podobała. Te przerwniki e, filmowe no fajnie, fajnie dobrali e, głos w postaci e, w angielskiej wersji. E, japońska muzyczka irytuje mnie i nie mogę jej w ogóle słyszeć, nie, nie mogę już więcej jej słuchać, jak, jak odpalam tę grę, dlatego, że po prostu, no, szlak nie trafia. E, tylko słyszę te, te japońskie dziewczynki krzyczące w tyle, kiedy ja zabijam, e, hordy, hordy pseudo-aniołów. Tak więc Aha. jeżeli chodzi o samą grę, nie podoba mi się. Nie podoba mi się też pod względem graficznym i chyba tutaj głównie ze względu na tą bajonetę, która mi nie przypadła do gustu. Um, wypasione w kosmos są um, mocy bajonety, a szczególnie ten, ten pantofel, który miażdży um, który, wrogów, ale... No nie, ja bym, ja bym nie polecał. Jeżeli ktoś lubi oczywiście japońskie slashery, to, to proszę bardzo. Jeżeli w ogóle lubicie slashery, to może wam się spodobać, ale dla osób, które tak po prostu nie wiedzą i chciałyby sprawdzić ten tytuł, ja nie polecam. Mogę czytać od siebie jeszcze na temat boju na tej wojewodzie gry nie skończyłem, nie miałem tyle cierpliwości, ale oh. w przeciwieństwie do, do Filipa, ja lubię Japończyków, naprawdę, mnie fascynuje ich kultura, ja łykam mangi, łykam anime, lubię Wii, lubię, lubię Game Boy, lubię te wszystkie dziwne gry, które na to wychodzą. Jest taka gra na Wii, która się nazywa Muscle March, to jest bardzo dziwny pomysł, gdzie po prostu grupa naładowanych sterdami ludzi biega i musisz się wpasować w ścianę z hantlami. Po prostu polecam obejrzeć trailery. Ja te wszystkie takie dziwne japońskie rozwiązania łykam i ja Bajonatę bardzo chciałem polubić. Design mi się podobał, trailery mi się podobały Grafika mi się podoba, w tej grze prawie wszystko mi się podoba, ale ja nie potrafię w nią grać. Po prostu jak zaczyna się walka, tam jest taki chaos... Tam jest tyle rozbłysków naokoło, tyle się tego wszystkiego dzieje. że w tle wchodzi ten cały J-pop. Ja po prostu się gubię. Ja sobie, czuję się, jakbym wziął jakiś, nie wiem jakąś dawkę LSD i poszedł na imprezę techno. Nie <śmiech> wiedział, <śmiech> co się mnie <śmiech> dookoła, mnie dzieje po prostu. Z Japończykami. I, nie, z Japończykami. Dokładnie. Może <śmiech> jestem graczem starej daty, ale ja naprawdę lubię, Japo lubię japońską kulturę i ich pomysły, ale do tej gry po prostu nie potrafiłem się przekonać i radzę że nawet jeśli jesteście zafascynowani Japonią, to polecam sprawdzić demko, zanim zdecydujecie się na zakup. O, ja sprawdziłem demko Aj. i mi się nie spodobało, więc nie polecam nawet demka. To nie polecam tak... tylko na jakiejś platformie, bo na PlayStation, na Playstation jest słabsze zdecydowanie demko. Ja mam wersję na Xboxa, która gry gry całej, także nie, no... A, ja was nie rozumiem. Znaczy, no wiem, że w internecie są mnóstwo opinii właśnie takich bardzo skrajnych, znaczy albo wszyscy Bayonetę kochają, albo wszyscy je nie znoszą, no ja akurat jestem tych kochający. Paweł, ale ja te kocham. Ja po prostu nie potrafię nią grać. A to wiesz, <grym ale> tyle. To jest przyzwyczajenia, bo to trzeba naprawdę wczuć się w grę. Ja też na początku miałem problem straszny. do intro, kiedy tam ona spada, <SPARCZY> biega po ścianie, przeskakuje z jakiegoś wielkiego kawału skały spadającego na kolejne i w ogóle jakieś no, masakra. Też pomyślałem sobie, fajne, ale ja tego nie ogarnę. A potem da się, naprawdę się da. Tylko trzeba dać szansę. Dobra, ale samo to intro jest takim fajnym przykładem tego, że my najwyraźniej mamy mniej zmysłów niż Japończycy, tak. ponieważ tam, tam się dzieje kilka rzeczy naraz. Tam naraz walczysz, naraz lecą jakieś napisy. Ja po prostu nie wiedziałem w ogóle o co chodzi. Musiałem to przechodzić trzy razy, żeby zrozumieć jaka, jaka tam się rozgrywa w ogóle fabuła. Ja po prostu nie potrafiłem naraz skupić się na tym, co tam się pojawia i na walce. Nie wiem, I dla mnie jest cała gra taka, że naraz się pojawia kilka rzeczy. Ja może nie wiem, może jestem za stary, ale bardzo to. chciałem. Naprawdę miałem dużo dobrych chęci, przykro. No dobra, no. Oczywiście rozumiemy tych, którzy nie lubią bajonetu. No, czyli trzy, a trzech na jednego jest, więc nie masz szans. Okej. Okay. <gry> Nie no dobrze, e, tak więc tak zakończyliśmy temat Bayonetta. ja tylko od siebie jeszcze dorzucę, że ja bardzo lubię japońskie gry i japońską kulturę i naprawdę bardzo, e, bardzo lubię Japończyków, ale no akurat bajoneta, jeżeli chodzi o, o, o taka stricte japońska gra bo, bo to czuć po prostu o, o, od podstaw e, nie podoba mi się no i, i w ogóle tutaj cała ta japońska kultura jeżeli chodzi wrzucona w tą grę w ogóle mi się nie spodoba, ale to tak tak więc jeszcze powiedzieliśmy o jednym straszerze i, i tutaj, Paweł, możesz się wypowiedzieć, co sądzisz na temat God of War 3, czyli to, na co wszyscy teraz gracze gracze Sony, gracze PlayStation 3 czekają. No tak, no demo God of War 3 się pojawiło na PlayStation Store, zajmuje chyba ponad 2 gigabajty z, z tego, co widziałem, więc ściąga się strasznie długo, no ale oczywiście warto, no to jest ta sama jakość, do której nas przyzwyczaili panowie z designerzy w momencie, kiedy wypuszczali pierwszą i drugą część, tylko po drugiej do HD. Oczywiście więcej się dzieje na ekranie naraz, są bardziej szczegółowe, efekty specjalne. No i właśnie pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy odnośnie tego demka, to przede wszystkim tak, są znacznie łatwiejsze te sekwencje quick time event. To znaczy każdy z klawiszy, który trzeba wcisnąć, przycisków pada, który trzeba wcisnąć w danym momencie, wyświetla się przy konkretnej krawędzi ekranu. A to mnie właśnie, tak właśnie tak denerwuje, przepraszam, że ci przerwę, to no. mnie właśnie tak denerwuje. To jest denerwujące strasznie. No właśnie, tak. No bo to spły spłyciło to trochę, bo to już w tym momencie nie ma co się nawet y, utyć, pada na pamięć. Pierwsza część God of War to była gra, na której ja się nauczyłem rozkładu przycisków na padzie na PlayStation. Także y, za to jestem wdzięczny autorom. Natomiast no w trzeciej części już nie ma tego. To po prostu wystarczy patrzeć, w którym miejscu pojawia się symbol i możemy wciskać później. I druga rzecz, która się bardzo zmieniła i jest znacznie, znaczy nie wiem, czy lepsza niż w, niż w poprzednich częściach, to jest to, że te wszystkie sceny gore, które się tam pojawiały, typu wyrywanie oczu, rozpruwanie brzucha i ta wsikająca krew na to wszystko, są znacznie bardziej szczegółowo pokazane. I naprawdę chwilami to jest już takie cypowy go, w sensie, że po prostu siedzę i łapię się za głowę rany boskie, ja właśnie temu biednemu centaurowi je jelita i one leżą teraz na ziemi i parują i w ogóle, i Kratos w nie włazi, a dajcie spokojnie, masakra. Ale oczywiście poza tym gra jest świetna, jest, y, robi wrażenie i są oczywiście po raz kolejny, po raz kolejny oczywiście panowie, panowie dali, dali, y, dali ciała, jeśli chodzi o moment, w którym demko się kończy, bo skończy się właśnie w takim momencie, że aż człowiek ma, ma, ma ochotę krzyknąć nie kurczę, nie w tej chwili. No ale niestety, no i znowu, znowu właśnie jest, jest oczywiście tak samo jak w poprzednich demkach ten czarny charakter, który zajmuje w ogóle cały ekran i kratos się na niego rzuca i w tym momencie demko się kończy. No a to, to demko dosłownie trwa cztery minuty, jeżeli człowiek już jest jakoś obyty z God War, Jak się w to gra, to nie ma problemu, może to przejść nawet ten wiemy, no to tyle, jeżeli panowie chcecie coś jeszcze dodać na temat God War 3, znaczy ja jeszcze dodam, że mi się to dęb, temko w ogóle nie podobało i nie rozumiem, czym tak Paweł się zachwycił, bo dla mnie jest to po prostu, to temko jest już tak stare, że nie potrafiłem mnie grać, nie potrafiłem się zachwy zachwycić tą grafiką, dla mnie to jest zwykłe temko, które się nie powinno ukazać, I ale wierzę, że pełna wersja będzie lepsza to znaczy, no ja mogę jeszcze tylko dodać, że God of War ja na pewno cenię wyżej niż te wszystkie nowoczesne, nowsze tytuły, które się teraz pojawiły. Nie wiem, myślę, że pierwsze te części serii, czyli właśnie Dark Siders i na przykład Dante Inferno. To jest taki tytuł, ja myślę, dobry dla ludzi, dla których tamte starsze były trochę za łatwe. Bo on jest tak pośredni między tymi japońskimi, trudnymi z podznaku Ninja Gaiden, a tymi amerykańskimi, prostymi. I tak myślę, że. Nie no, myślę, że po prostu sam klimat i samo wiązanie ludzi do marki powinno zdecydować o tym, że to, że to się będzie podobać. Także sama, sama gra to jest po prostu więcej tego samego, tylko w nowej oprawie. Chwilami troszeczkę przejętej. No to tyle będzie na Porozmawialiśmy o grach, w które ostatnio graliśmy. Jeszcze raz chciałem bardzo podziękować naszym szanownym gościom Paweł Lasecki. Dzięki. Oraz Marcin Madziasz. Wielkie dzieci. Z serwisu OPL Bardzo Wam dziękujemy. A jeśli chcecie coś dodać na koniec, to, to teraz macie okazję. Ja dziękuję. Nic więcej nie mam do dodania. Rozgadano ja na temat ja go. Ja, ja, ja też nie mam nic do Mógłbym coś na od Microsoftu powiedzieć, ale już dzisiaj podpadliśmy on się na nas zemścił po raz, przerywając nam nagrywanie, więc nie kuś losu. Tak, tak. <laughs> Dobrze, tak więc to był czwarty już podcast blogu konsolowiec.pl. Z tej strony oczywiście standardowo Filip Cholewczyński. I Tomasz Doktorski. Dziękujemy wam bardzo i czekamy na wasze opinie i komentarze. I w razie czego pomysły na kolejne podcasty oraz oczywiście na nazwy naszego podcastu. No tak więc dziękujemy i na razie. Hej. Cześć.